Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Spokoju życzą w Wielkanoc najważniejsi polscy politycy. Para prezydencka złożyła świąteczne życzenia. Wczoraj zrobił to premier. Informację potwierdził Donald Trump. Drugi członek załogi zestrzelonego nad Iranem myśliwca może czuć się bezpiecznie. odnaleźli go Amerykanie. Do wtorku ceny paliw na stacjach się nie zmienią. Do Polski przyjeżdżają nasi sąsiedzi. Taki zjazd do Polski z powrotem to mamy w granicach 2,5 tysiąca km. Można zaoszczędzić.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 Drugi członek załogi myśliwca F-15 ze zestrzelonego nad Iranem odnaleziony w mediach społecznościowych. Informacje te potwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z Jerozolimy Tomasz Sajewicz.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 Konstrukcja była pamiątką po mszy odprawionej przez św. Jana Pawła II w stolicy w 1979 roku. Zgodnie z zapewnieniami proboszcza, krzyż zostanie odbudowany. To są aktualności jedynki. Do wtorku włącznie cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6 zł i 21 groszy za litr, a oleju napędowego 7 zł i 87 groszy za litr. Maksymalne ceny paliw narzucone przez resort energii spowodowały, że jest dużo taniej niż u naszych sąsiadów. Kierowcy wjeżdżający do Polski z Niemiec chętnie więc stankują swoje auta. To jest diametralna różnica, to jest 2 zł. Jak robi się. 1000 kilometrów, no to jest bardzo dużo. No a jak my taki zjazd do Polski z powrotem, to mamy w granicach 2,5 tysiąca kilometrów. Można zaoszczędzić. Na drogach świąt nie mają policjanci, patroli w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach jest więcej. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców. Uważni są też na nadmierną prędkość, tak by podróżujący bezpiecznie dotarli do świąt, na świąteczne spotkania. Często do suto zastawionych stołów. W zdecydowanie więcej niż na co dzień i to innych potraw. Co zrobić, by sobie nie zaszkodzić? Tłumaczyła w Polskim Radiu 24 psychodietetyczka Milena Nosek.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 To było aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Ciepło i przelotny deszcz. Przelotnie popadać może na zachodzie, północy i w centrum, poza tym bez deszczu. Bardzo ciepło w ciągu dnia od 14 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum do nawet miejscami 21 na południu. Ciśnienie teraz w Warszawie to 1005 hektopaskali.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 Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla, Fil, Grzegorz Chyrzy, Bledka i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku Bilety na e-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio Program Pierwszy. We care, you grow.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 是 Na zegrach 12 minut po godzinie 8:00. Familijna jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia. Dziś niedziela, piąty dzień kwietnia i to nie jest zwykła niedziela, a niedziela zmartwychwstania. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Czas wielkiej radości. Chrześcijaństwo opowiada o zwycięstwie życia nad śmiercią i nie inaczej w naszej audycji, w naszym spotkaniu w familijnej jedynce. Dużo radości, ale także i namysłu. Jak to jest z tym odkrywaniem zmartwychwstania przez narzędzia naukowe? Jak to jest z dochodzeniem do wiary wtedy, kiedy chcemy się posługiwać językiem twardej nauki? Danych, badania rzeczywistości, oceny rzeczywistości, jak to jest z cudami, jak to jest z prawami natury, czy to wszystko da się wyjaśnić wtedy, kiedy pojawia się rzecz nieoczywista i tak na zwykłe spojrzenie niewyjaśnialna, jak racjonalnie spojrzeć na wiarę, ale jak też nie gubić tego duchowego sensu i znaczenia, tego wszystkiego, co jest nieuchwytne w tym zwykłym poznaniu. Nasi goście już opowiedzieli o tym, że nie można zgubić spojrzenia nauki na wiarę i spojrzenia wiary na naukę, ale jeszcze nie wszystko zostało wyjaśnione i opowiedziane i zajmiemy się tym w kolejnych minutach naszego porannego spotkania, ale warto tę radość także o poranku wyśpiewać. Oto jest dzień. Gabi Gąsioli, Holy Noise. naszej audycji gościem jest Pan Profesor Leszek Ruszkowski, ekspert w dziedzinie fizyki i astrofizyki, twórca i dyrektor Astrocentu, nowego instytutu, który bada ciemną materię we wszechświecie, to co jest niewidzialne dla oka. Ale jest Pan, Panie Profesorze, także członkiem i zaangażowanym w Stowarzyszenie Naukowców Katolickich i czy z tej perspektywy takie spojrzenie na wiarę pomaga w byciu naukowcem? Czy to odkrywanie świata nieoczywistego, ukrytego, które widać w rzeczywistości duchowej, w wymiarze duchowym, pomaga w pracy fizyka? Na pewno pomaga w poznaniu świata wokół nas, w poznaniu świata głębszego. Próbuję odpowiedzi na pytania, na które nie znamy odpowiedzi, czy to z punktu widzenia religijnego, czy to z punktu widzenia naukowego. Z punktu widzenia religijnego możemy się zastanawiać, czym naprawdę był Grzech pierworodny. Jest to dogmat. Wierzymy, że rzeczywiście coś takiego się stało. Ale jak to się stało? Czy to były rzeczywiście dwie osoby, Adam i Ewa? I to jabłko, które zostało podsunięte przez węża? No to brzmi bardziej jak baśń niż yy, rzeczywistość, która się zdarzyła. Natomiast jeżeli to rzeczywiście jest kanon naszej wiary, to jak to naprawdę się odbyło. Więc można próbować naukowo, spróbować rzucić światło naukowe na to zagadnienie. To jest pytanie czysto religijne, na które nauka może pomóc, odpowiedzieć. Pojawiają się pytania odnośnie skąd się wzięło życie, czym jest życie, kiedy zaczyna się życie ludzkie, kiedy zaczyna się człowiek, czy w momencie poczęcia, czy po kilku tygodniach, dniach, tygodniach, miesiącach. Więc to są pytania etyczne również, gdzie odkrycia naukowe, rozwój nauki może rzucić przynajmniej nowe światło. Z drugiej strony nauka też korzysta z tego, co mówi religia. To może zabrzmieć zadziwiająco, wręcz szokująco, ale Albert Einstein, którego nie trzeba przedstawiać, największy fizyk XX wieku według wielu, powiedział nauka bez religii jest ułomna, religia zaś bez nauki ślepa. I on był ateistą, przynajmniej przez wiele lat. Więc on widział też potrzebę religii, a przynajmniej można to tak zrozumieć, że stwierdził, że nauka bez światła pochodzącego do religii nie potrafi odpowiedzieć na bardzo fundamentalne pytania typu właśnie, skąd się to wzięło, czy jest jakaś praprzyczyna, czy była praprzyczyna i nadal jest tego świata, który obserwujemy. Więc religia pomaga tutaj w zasugerowaniu przynajmniej pewnych odpowiedzi, na które nauka sama w sobie nie potrafi odpowiedzieć. Skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego to jest tak piękne, uporządkowane? A również takich pytań bardzo głębokich. Po co w ogóle istniejemy? Czy człowiek jest przypadkiem we wszechświecie? Czy rzeczywiście jest uwieńczeniem dzieła stworzenia stwórcy, co jest napisane w Piśmie Świętym, a czego w rozwoju nauki tak bardzo nie widać. Wydaje się, że nie tylko my, ale cała Ziemia i cała nasza galaktyka jest kompletnym przypadkiem w tym przeogromnym wszechświecie, w którym są no zyliony, już nawet nie Słońca, galaktyk. Otóż okazuje się, że w nauce tego typu pytania, które pochodzą z religii pozwalają popatrzeć na odkrycia naukowe troszeczkę w inny sposób. Mianowicie okazuje się, że nasz wszechświat jest rzeczywiście wyjątkowym wszechświatem, w którym przynajmniej niektóre składniki zostały tak dobrane, że gdyby były troszeczkę zmienione, to nie zaistnielibyśmy jako ludzie, ziemia by nie powstała, nie byłoby życia, i nie moglibyśmy teraz siedzieć i rozmawiać na, na te tematy. Więc pytanie jest, dlaczego nasz wszechświat jest tak dziwnie skonstruowany, tak wyjątkowy, tak te parametry są dobrane w sposób nieprawdopodobnie dokładny, żebyśmy mogli zaistnieć, żebyśmy jako, jako życie mogli zaistnieć i jako istoty myślące. To są pytania, na które nauka mogłaby jedynie wzruszyć ramionami w odpowiedzi. To bardzo ważna prawda, że te rzeczywistości muszą się uzupełniać. Cenne jest to spojrzenie także z Pana doświadczenia. Jak mówi Pan o tym, że wielu naukowców dochodzi poprzez obserwację piękna Wszechświata, jego złożoności, struktury, skomplikowania, a przy tym wszystkim wielkiego uporządkowania, że to przybliża do wiary, bo często dzisiaj przeciwstawia się naukę wierze jako ta, która ma racjonalne podstawy, a często mówi się o wierze, że ta jest tylko zabobonem albo że jest niepotrzebna, a wielu naukowców podkreśla, że to są dwa sposoby opisu tego samego świata. Tak, zdecydowanie. Uważam, że konflikt, tak zwany konflikt nauki i religii został po prostu wymyślony gdzieś powiedzmy w okresie oświecenia, trochę może później, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój nauki. Ale to była trochę, dlatego ja tak patrzę, trochę reakcja zbuntowanego nastolatka, który uwierzył, że już nie potrzebuje opiekuna, nie potrzebuje rodziców, nie potrzebuje Boga, tylko może sam sobie radzić i nie potrzebuje Pana Boga do niczego. Tymczasem jak powiedział Ludwig Pasteur, francuski chemik, prekursor mikrobiologii, Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do niego z powrotem. Czyli jak zagłębiamy się w poznawanie świata, to okazuje się, że tak naprawdę prowadzi to nas z powrotem do Boga. I mamy całą plejadę, całą listę wspaniałych naukowców od najdawniejszych czasów, od początków nowoczesnej nauki do dnia dzisiejszego, którzy są, byli i są ludźmi wierzącymi. No, wspomnę oczywiście Mikołaja Kopernika, kanonika fromborskiego, który dokonał wspaniałego odkrycia, że Ziemia nie jest w środku wszechświata, tylko krąży wokół słońca i najwyraźniej to odkrycie nie zakłóciło jego wiary. On napisał, a co jest piękniejsze niż niebo, które spowija wszystko, co piękne. Pisał to w swojej najsłynniejszej księdze o obrotach ciał niebieskich. Mamy mnóstwo przykładów wspaniałych naukowców którzy jednocześnie byli ludźmi wierzącymi, wręcz byli osobami duchownymi. No, chociaż Mendel, który jest ojcem genetyki, Morsen, który jest ojcem akustyki. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo naukowców i mniej znanych, i bardziej znanych. Jezuici mieli ogromną i mają nadal ogromną tradycję w badaniach astronomicznych. Na przykład więc mówienie, że bycie osobą wierzącą, eliminuje taką osobę z możliwości poznawania świata jako naukowiec jest po prostu ogromnym nieporozumieniem. Właśnie może tu jest dla nas istotna podpowiedź, że skoro tak wiele jest rzeczy nieodgadnionych, tak wiele nauka odkryła i wie, że to są rzeczy mierzalne, a niewidzialne dla oka. Ta przestrzeń właśnie ciemnej materii, ciemnej energii, te rzeczywistości, które także Pan naukowo bada. Może to jest właśnie ta podpowiedź i pewna lekcja pokory dla nas wszystkich, że ta rzeczywistość wymaga głębszego spojrzenia, że dużo stracimy gdy zapomnimy o tej cząstce niewidzialnej, którą możemy nazwać duszą, o tej cząstce, którą możemy rozpoznawać właśnie w tym innym wymiarze, że nie możemy zamknąć się na ten świat duchowy i także nauka na to może nam wskazywać, żeby przy takiej tajemnicy, jaką jest tajemnica zmartwychwstania, którą pokazuje Kościół jako prawdę, że pojawiła się śmierć, którą Bóg przezwyciężył i jest to wydarzenie jednostkowe. Nie da się go powtórzyć, nie da się go ponownie zmierzyć, zbadać i nauka w pewnym wymiarze jest tu bezradna, to nie możemy tej rzeczywistości zgubić. Tak, no niewątpliwie ten cud, który się zdarzył tej nocy, wielkiej nocy, to jest cud nad cuda, powstanie ciała Jezusa do życia Natomiast jest to cud, powiedzmy, porównywalny z powstaniem całego Wszechświata. Powołanie świata z, z niczego do istnienia, razem z przestrzenią, razem z materią i razem z czasem. Czy warto pamiętać o tym, przed powstaniem Wszechświata nie było czasu. Natomiast rzeczywiście pojawiają się pytania o granice nauki w Poznaniu, ale również granice tego, co prawa przyrody, co prawa przyrody opisują. I wierzymy, że prawa przyrody są uniwersalne, te bardziej, bardzo fundamentalne prawa. Natomiast mogą być od nich wyjątki, są nimi cuda. Pan Bóg ma prawo zmieniać jednostkowo, jak chce, jak, będąc twórcą prawa przyrody w danej chwili. No, po, również wskrzesił Łazarza na przykład. Natomiast warto też sobie uświadomić, że zanim będziemy szli aż tak daleko jak do świata duszy, świata duchowego związanego z religią chrześcijańską, to warto sobie uświadomić, że już nawet na dużo w pewnym sensie niższym poziomie można sobie uświadomić, że poza materią musi coś istnieć więcej. Mianowicie materialiści twierdzą, że istnieje tylko materia. Natomiast ja pytam takich ludzi, czym są liczby? Czy liczby to są zjawiska materialne, czy to są obiekty materialne? No w sposób oczywisty nie są. Bo nie można zmierzyć, zważyć liczb. Nie można powiedzieć, że chcę kupić prawda, garść liczb 5. To po prostu są obiekty niematerialne. To są pojęcia niematerialne. Więc pierwszy krok to jest uświadomienie sobie, że istnieje w ogóle coś takiego jak świat niematerialny. Już tego materialiści przełknąć nie potrafią. A drugi krok to jest zauważenie, że w tym świecie niematerialnym istnieją prawa przyrody, które też nie są materialne, bo to są konstrukty matematyczne, można powiedzieć. I idziemy dalej i mówimy, kto je stworzył, skąd się wzięły. I idziemy dalej, że musiał być pra byt pierwotny, praprzyczyna, istota doskonała, która jest wszechmocna, wszechwiedząca i która jest wieczna, niezmienna, wszechobecna, samoistna, czyli jakaś transcendencja. Więc dochodzimy do tego, że powinien istnieć ktoś jak Bóg. A potem ten Bóg nam się objawia i co więcej, pojawia się na ziemi jako człowiek. Umiera za nas, za nasze grzechy, żeby nas zbawić. To wszystko dla osoby, która jest z jednej strony naukowcem czynnym, a z drugiej strony osobą pogłębiającą wiarę, jest no, naprawdę niezwykle poruszający. Dlatego, że prowadzi do pewnego, można powiedzieć, całościowego, holistycznego poznania. Że to wszystko się składa w jedną całość. W ogromnej, piękną całość. Że nie jesteśmy sami w Wszechświecie, że ten Wszechświat, chociaż tak przeogromny i tak dziwny, został stworzony tak naprawdę dla nas, żebyśmy w nim mogli zaistnieć. I to jest naprawdę bardzo, bardzo poruszające. I dla mnie... Jest źródłem nadziei ogromnej, że nie jesteśmy sami, że, że, że jest no, nasz ojciec, który o nas dba, o nas na, na nami czuwa. Jak to można jeszcze inaczej nazwać? Po prostu jest to ogromna radość. Ta ogromna radość jest dzisiaj wykrzykiwana w świecie wiary, ale jest także podkreślana przez całą rzeczywistość, która nas otacza. To piękno świata, ale także piękno przyrody. O tym także dzisiaj rozmawiamy, bo przecież ten świat, który jest wokół, jest poznawalny dla nas i my możemy bez także tych skomplikowanych narzędzi, którymi posługuje się Pan Profesor, możemy te piękno dostrzec. Ale to także, i co wydaje mi się, że nieco wybrzmiewa, także z naszej rozmowy wymaga uruchomienia obu tych przestrzeni do poznania rzeczywistości i zachwytu tego duchowego i tego zachwytu wtedy, kiedy operujemy narzędziami nauki, narzędziami fizyki, nauk przyrodniczych, to także znajduje swój odblask w Piśmie Świętym, choćby we fragmencie jednego z psalmów, to psalm 19, gdzie możemy znaleźć frazę o tym, że niebo deklaruje, niebo Głosi chwałę Boga, więc samo spojrzenie w niebo może nas do wiary jakoś przybliżyć. Jest to przepiękny cytat i właśnie tam jest ujęte to, co naukowcy widzą w obserwowaniu świata, całego świata, widzą właśnie chwałę Bożą. I warto tutaj też zacytować przy okazji Jana Pawła II, który przepięknie napisał, wiara i rozum, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Prawdy, o której Edyta Stein dopisała, Bóg jest prawdą i kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. Czyli tak naprawdę nawet ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że szukają Boga, robią to szukając prawdy. To ich przybliża do Boga i być może kiedyś Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, poznają, będą mieli to szczęście i tę łaskę, że poznają Boga. Ale to jest wielka niewiadoma. Każdy ma swoją drogę do Boga i nie można tu mieć pewności. To osobiste zadanie. Słowo wiara zaprasza, żeby było to osobistym doświadczeniem i uwierzeniem, a nie tylko poszukiwaniem dowodów. O tym także mówił nasz dzisiejszy gość, pan profesor Leszek Kroszkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Wielkanocny poranek. Program pierwszy Polskiego Radia. Opowieści o zmartwychwstaniu, o tym jak tę rzeczywistość wiarę odkrywać. Także gdy jesteśmy osadzeni w świecie, który chce wszystko zmierzyć, sprawdzić, ocenić i najlepiej mierzalnymi sposobami y, to opisać. To ucieka, ta rzeczywistość wiary jest inna i zaprasza właśnie, po prostu albo aż, żeby uwierzyć. Ale ta opowieść o wielkanocy i Zmartwychwstaniu nie byłaby kompletna i pełna, nie byłaby całością, gdybyśmy oprócz tej warstwy tajemnicy, warstwy poznawania, warstwy odkrywania i prób opisu różnymi narzędziami zgubili rzeczywistość światła i pokoju. Papież, papież Leon XIV o tym mówił w czasie mszy Wigilii Paschalnej, mówił także o znaczeniu jedności i, i zaznaczył, że to jest ten moment, kiedy rozkwitnąć mogą paschalne dary zgody i pokoju i to my możemy dać początek nowemu światu. Papież Msze rozpoczął od poświęcenia ognia, przygotowania paschału i następnie wielka procesja w pogrążonej w ciemnościach Bazylice Watykańskiej. Papież mówił, że uświęcająca siła właśnie tej wielkanocnej nocy rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. To Wigilia pełna światła najstarsza w tradycji chrześcijańskiej, zwana Matką Wszystkich Wigilii. W niej na nowo przeżywamy pamiątkę zwycięstwa Pana Życia nad śmiercią i otchłanią. Czynimy to po przeżyciu w ostatnich dniach, niczym w jednej wielkiej celebracji misteriów męki Boga, który stał się dla nas mężem boleści, wzgardzonym i odepchniętym przez ludzi, umęczonym i ukrzyżowanym. Ale papież pytał dalej czy istnieje jakaś większa miłość, czy istnieje jakaś pełniejsza bezinteresowność. I, i, I mówił, że człowiek może zabić ciało, ale życie Boga miłości jest życiem wiecznym, które wykracza poza śmierć i którego żaden grób nie może uwięzić. Papież wyjaśniał, że to właśnie dzisiaj również jest naszym przesłaniem dla świata. Spotkaniem, o którym chcemy świadczyć słowami wiary i użynkami miłosierdzia, śpiewając Alleluja. Papież zaznaczał, że to właśnie jest nasze zadanie, by porwać, dać się porwać tym przykładom pierwszych świadków zmartwychwstania, by przyjąć ich zaangażowanie jako nasze własne, aby wszędzie i na zawsze na świecie wzrastały i rozkwitały paschalne dary zgody i pokoju. I warto te słowa zaczerpnąć i nad nimi się więcej zastanowić, ale to nie jedyne informacje, które mamy do przekazania, bo zawsze w familijnej jedynce trochę informacji Państwu przekazujemy. Z życia Kościoła w Polsce i na świecie. W świątecznym serwisie powiemy m.in. o rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II, o pomocy Caritas dla Libanu, a także o świętach wielkanocnych w Hiszpanii. Małgorzata Glawisz-Pniewska, zapraszam. Szerokie pole apostolatu świeckich nie ogranicza się do przestrzeni Kościoła, lecz rozciąga się na cały świat. Kościół jest bowiem obecny wszędzie tam, gdzie jego dzieci wyznają Ewangelię i dają o niej świadectwo, powiedział Ojciec Święty podczas Środowej Audiencji Ogólnej. Kontynuując cykl kateches na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II, papież mówił o roli świeckich. Podkreślił, że jesteśmy wezwani do bycia Kościołem wychodzącym, uczniami misjonarzami niosącymi światu radość Chrystusa.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 Tutti. Obmycie nóg jest gestem, który stanowi syntezę objawienia Boga, powiedział Leon XIV podczas wielkoczwartkowej mszy świętej w Bazylice św. Jana na Lateranie, która jest katedrą biskupów Rzymu. W jej trakcie papież powtórzył gest Chrystusa z ostatniej wieczerzy, umywając nogi dwunastu księżom diecezji rzymskiej. W Wielki Piątek zaś w Koloseum Leon XIV sam poprowadził drogę krzyżową, która była pierwszą wielkopiątkową drogą krzyżową jego pontyfikatu. Wczoraj Ojciec Święty odprawił Wigilię Paschalną Wielkiej Nocy, a dziś w południe udzieli błogosławieństwa urbietorbi, Miastu i Światu. 2 kwietnia przypadała kolejna rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. 21 lat temu była to Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W tym roku Wielki Czwartek, Dzień Eucharystii i Kapłaństwa. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas podzielił się osobistą refleksją o tym, jak w tych dwóch wymiarach papież Polak obecny jest w jego życiu. Jan Paweł II jest bardzo obecny w mojej drodze do kapłaństwa. Wstąpiłem do seminarium po pielgrzymce Ojca Świętego w 1987 roku. Później w czasie seminarium, kiedy przeżywałem bardzo trudny moment, właśnie spotkanie z Ojcem Świętym już bezpośrednie w Rzymie mnie podniosło, kiedy właśnie papież zachęcił do wytrwałości, chociaż przecież nie wiedział o moich trudnościach, a może w jakiś tajemniczy sposób wiedział. Mogłem też patrzeć, jak Ojciec Święty Sprawuję mszę świętą, że to jest naprawdę dla niego istota każdego dnia i nie ma znaczenia, czy odprawia ją dla wielkich tłumów, czy sam w swojej kaplicy on się w tym czasie spotyka z Chrystusem. Także dokumenty papieskie, szczególnie ostatnia jego encyklika właśnie poświęcona Eucharystii, Ecclesia de Eucharistia, gdzie napisał w pierwszym zdaniu już, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. I tak samo każdy z nas w Kościele również żyje Dzięki Eucharystii. I Ojciec Święty nie tylko to pisał, ale on to przeżywał. Libańczycy obawiają się, że eskalacja konfliktu z Izraelem przyniesie kolejne miesiące codziennych nalotów, wybuchów i niepewności. Na miejscu pracują setki, a nawet tysiące miejscowych pracowników humanitarnych, lokalnych wolontariuszy czy pracowników organizacji pozarządowych. Caritas Polska we współpracy z lokalną Caritas działa w Libanie nieprzerwanie od 2021 roku, podkreśla Dominik Derlicki szef misji Caritas Polska w Bejrucie. Realizujemy regularne programy, w tym program Rodzina Rodzinie, który ma na celu wsparcie ubogie libańskie rodziny. Jest to comiesięczne wsparcie finansowe, które rodziny mogą przeznaczyć na swoje najpilniejsze potrzeby. Zależnie od rodziny może być to właśnie przeznaczenie na czesne dla dzieci, na zakup żywności, na zakup leków, czy wynajęcie tymczasowego miejsca schronienia. Ale w ramach pomocy doraźnej związanej z obecną eskalacją Caritas Polska przeznaczyła 100 tysięcy dolarów amerykańskich na pomoc dla osób wewnętrznie przesiedlonych. We współpracy z Caritas Liban działamy w chwili obecnej w 96 schroniskach, prowizorycznych schroniskach dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Często one są w szkołach i świadczymy tam następującą pomoc. Będzie to pomoc żywnościowa w postaci ciepłych posiłków lub paczek żywnościowych, bo te osoby nie mają często dostępu do kuchni w tych prowizorycznych schroniskach. Będzie to pomoc medyczna w postaci konsultacji lekarskich, diagnostyki i lekarstw. Będzie to wsparcie psychologiczne, ale również zapewnienie takich najpilniejszych artykułów typu paczek higienicznych, materacy czy kocy, bo te budynki, w których te osoby w chwili obecnej znalazły schronienie, nie są przystosowane do tego, żeby ludzie w nich mieszkali. Tam nie ma nic. Często śpią na posadce, na betonie, tam nie ma łóżek, więc to wszystko trzeba wyposażyć. Taką pomoc w chwili obecnej świadczy Caritas Polska. A teraz przenosimy się do Hiszpanii. Uroczystości, które trwają tam od Niedzieli Palmowej, przyciągają nawet najbardziej wymagających turystów. Hiszpańska Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, łączy religijne korzenie z nowoczesnym świętowaniem, a wszystko odbywa się w atmosferze radosnej fiesty. Z Madrytu Agnieszka Kozłowska-Łysko. To święta wielkanocne są w centrum, zarówno jeśli chodzi o teologię chrześcijańską, jak i o praktykę życia. Kwarezma, czyli Wielki Post w Hiszpanii ma nawet specjalne desery postne. Te przygotowania do Wielkanocy wyrażają się nie tylko w potrawach, ale przede wszystkim w procesjach, które od tygodnia wędrują ulicami w całym kraju. Bo dla Hiszpanów wzięcie udziału w uroczystościach obchodów Semana Santa, czyli Wielkiego Tygodnia, jest tak ważne, że wielu z nich bierze w tym czasie urlop. I choć nie do końca chodzi tu o religię, to przejmujące są niektóre procesje. Nie ma tu natomiast tradycji święcenia pokarmów Wielką Sobotę, tak jak to w Polsce, malowania pisanek. Hiszpanie też nie obchodzą lanego poniedziałku. Domingo de Resurrección, czyli dzisiejsza niedziela, to czas, który spędzą przy wspólnym obiedzie. Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Małgorzata Glabisz-Pniewska. Ale mamy jeszcze kolejną garść informacji. Słyszeliśmy o obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Hiszpanii. Warto zatrzymać się także nad tym, jaka jest sytuacja w Jerozolimie. Mówi ojciec Jerzy Kraj, dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie, ekspert do spraw sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. W Jerozolimie w Bazylice Bożego Grobu trwa bez pielgrzymów i wiernych, unikatowa ze względu na miejsce, rezurekcyjna celebracja. Kardynał Pierbatysta Pizaballa Łaciński, patriarcha, wraz z nieliczną grupą kapłanów ogłasza wielkanocne orędzie nadziei pokoju, mimo że wokoło wszystko wydaje się być owiane rozpaczą i niepewnością. Na zakończenie mszy świętej będzie miała miejsce rezurekcyjna procesja, trzykrotnie okrążająca kaplicę Pustego Grobu Chrystusa, a odśpiewane cztery fragmenty Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana symbolicznie obwieszczą radość wielkanocną w cztery strony świata. W Jerozolimie w tym roku celebrację Tryduum Paschalnego Zostały ograniczone do minimum ze względów bezpieczeństwa do bazyliki Bożego Grobu mogli wejść oprócz patriarchy nieliczni wyznaczeni koncelebransi oraz niezbędna służba liturgiczna. Wielki Czwartek w porannych godzinach w bazylice została odprawiona uroczysta koncelebrowana msza święta wieczerzy pańskiej, podczas której patriarcha umył nogi dwunastu kapłanom. Na zakończenie eucharystyczna procesja trzykrotnie okrążyła kaplicę Bożego Grobu, gdzie Najświętszy Sakrament został złożony do całodniowej adoracji. Wieczorem przy trochę liczniejszej grupie uczestników została odprawiona godzina święta w Bazylice Konania w Getsemani. W Wielki Piątek celebracja Męki Pańskiej miała miejsce na Kalwarii, gdzie nieliczni uczestnicy adorowali nie krucyfiks, a relikwiarz Krzyża Świętego. Na ulice Starego Miasta wyznaczającej Jerozolimską Drogę Krzyżową nie wyszły jak co roku tłumy wiernych, a nieliczni, którzy rozważali prywatnie stację męki i śmierci Jezusa, nie mogli wejść do Bazyliki Kalwarii Bożego Grobu zamkniętej dla wszystkich. Wielką Sobotę podczas liturgii Wigilii Paschalnej Patriarcha zapalił paschalną świecę od oliwnej lampki płonącej w Kaplicy Bożego Grobu, Gestem przypomina o ciągłości pomiędzy geograficznym tutaj, czyli miejscem, gdzie Pan Jezus wstał, a sakramentalnym dzisiaj uaktualniającym Jego dzieło odkupienia we wspólnocie Kościoła. Polskie Radio, Jedynka. Zapraszam jeszcze, żeby wsłuchać się w słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w uroczystość zmartwychwstania Pańskiego w Watykanie w 1982 roku. Kościół staje dzisiaj razem z Piotrem, Apostolami i Niewiastami przed grobem, w którym złożono Chrystusa i stwierdza, że grób jest pusty. Równocześnie spotyka z martwych wstalego i ogłasza człowiekowi światu dobrą nowinę życia. Drodzy moi rodacy, przyjmijcie gdziekolwiek jesteście, jeszcze raz na nowo prawdę, że w tajemnicy wielkanocnej Bóg zwycięża grzech, zło, śmierć i nienawiść. Staje po stronie człowieka. W miłości ofiaruje Mu życie, przywraca wolność i godność. Oczyjcie łzy płaczący. Surexit Dominus Vere, Alleluja! Regina celi letare, Alleluja! Poranek zmartwychwstania. Czas zatrzymania się nad pięknem, nad prawdą, także nad radością, wychwytywania tego także dla naszej codzienności. Bardzo dziękuję za tę szansę, żeby dzisiaj w familijnej jedynce popatrzeć także na relacje wiary i nauki, że to są dwa sposoby opisu tej samej rzeczywistości. I dziękuję także za Państwa komentarze, choćby na naszym Facebooku, facebookcom familijnejedynka. Przywam tylko Pana Pawła odkąd Chrystus zmartwychwstał żaden optymizm nie jest już nigdy przesadą. Pięknie dziękuję proszę śmiało skorzystać z tej naszej przestrzeni facebookowej, żeby tam także przekazywać sobie wzajemnie życzenia bo Pan Paweł życzy wiary Jana który ujrzał i uwierzył bardzo, bardzo dziękuję za te życzenia zapraszam do kolejnych dziękuję za całe nasze spotkanie w familijnej jedynce w imieniu wydawcy programu Sylwii Słukowskiej i dziękuję także w imieniu realizatora Wojciecha Błońskiego. Pięknego świętowania Zmartwychwstania, żeby to nie był tylko ten jeden poranek, żeby to nie było też także to jutrzejsze świętowanie w poniedziałek wielkanocny, ale żeby zaczerpnąć tej radości na każdy kolejny dzień. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski. Polskie Radio. Łączymy się teraz z Bazyliką Świętego Krzew w Warszawie, skąd transmitować będziemy przeświętą. Homilię wygłosi im, że sprawował będzie ksiądz Jacek Kuziel.